Chciałbym powiedzieć o fragmencie z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 13 wers. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolą? Na nic się nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze i nie zapala się świecy, i nie stawia się jej pod naczyniem, ale na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I chciałem zacząć od końca, bo wydaje mi się to jest najważniejsze. Po pierwsze, abyśmy zawsze chwalili Ojca, który jest w niebie, ale aby ludzie, którzy patrzą na nas, też mogli Go chwalić. I wydaje mi się, że jest to bardzo odpowiedzialne zadanie. Jeżeli mamy być tą solą ziemi i wierzę, że pewnie wszyscy staramy się tak żyć, to ludzie patrząc na nas muszą widzieć różnice. Muszą widzieć różnice pomiędzy ludźmi, którzy idą za Panem, a innymi ludźmi. I dzisiaj nawet z jednym bratem rozmawiałem i podzielił się takim doświadczeniem, że, że szef go w pracy pyta, bo wie, że go nie okłamie. Tak? I to jest niby taka zwykła rzecz, ale wydaje mi się, że, że gdzieś czasami ten standard w tych, w tych naszych relacjach ze światem może być gdzieś zaburzony. W ogóle czytając Ewangelię, widzę, że Pan Jezus stawia bardzo wysokie standardy i wierzę, że my wszyscy idziemy za tym, ale też czuję, że powinniśmy się cały czas jakby motywować do tego, aby cały czas te najwyższe standardy utrzymywać, być może ludzi w naszych społecznościach też do tego zachęcać, tak. I zwraca się do nas, może nie dużo osób, ale co jakiś czas zwracają się różne osoby z różnymi dylematami i, i widzimy, jak, jak mocno trzeba trwać przy Chrystusie, aby, aby przy Nim trwać. I zdarzają się osoby, które zwracają się do nas, gdzie... Chcą iść za Chrystusem, ale są prześladowania w domu. To nie są takie prześladowania, że ktoś kogoś zabija, przepraszam. Ale mieliśmy styczność z jednym młodym człowiekiem, którego ojciec po prostu wyrzucił z domu, tak? Powiedział, jeżeli, mimo że był dorosły, to jeżeli nie, nie będziesz z nami chodził do kościoła, to nie masz co tu szukać, tak? I być może dla nas to są jakieś rzeczy, które my przeszliśmy, ale dla Niego to był dramat, tak? I ludzie stają przed takimi różnymi dylematami. Wydaje mi się, że powinniśmy wracać cały czas do Ewangelii mówić to, co mówił Pan Jezus. Oczywiście cały czas w miłości. Pan Jezus też ostrzega nas, że jeżeli sól straci swój smak, zostaje wyrzucona i podeptana, i ja sobie zadaję właśnie takie pytania, czy ja faktycznie jestem tą solą, czy moja rodzina może tak powiedzieć, czy pracownicy, z którymi pracuję, współpracownicy, mogą tak powiedzieć o mnie. Wy jesteście światłem świata, nie może zostać ukryte miasto leżące na górze i oczywiście wiemy, że światłością świata jest Jezus Chrystus, tak? W Ewangelii Jana możemy przeczytać w Nim było życie, a życie było światłem ludzi, a światło świeci w ciemności, a ciemność nim nie zawładnęła. I w innym fragmencie wtedy ponownie Jezus powiedział im mówiąc Ja jestem światłem świata, kto za mną idzie na pewno nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. I w Księdze Objawienia możemy przeczytać też w 21. rozdziale. A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest baranek. I tak samo często sobie zadaję to pytanie, czy ja faktycznie jestem takim światłem. I czasami myślę, że większość z nas to przeżywa różne trudności i, i jakieś problemy, czasami ataki i czasami przyznaje się, że mam ochotę się gdzieś schować na jakiś czas, bo, bo to czasami jest bolesne, ale wydaje się, że Pan nasz tutaj mówi wyraźnie, że musimy cały czas świecić tym światłem Chrystusa, w żadnym wypadku nie swoim. To, co wydaje mi się ważne, to Pan też uczy nas, jak mamy żyć na tym świecie. Nie zachęca nas do tego, nie zabiera nas z tego świata, ale chce, abyśmy ten świat kochali i w jakiś sposób go zmieniali. W Ewangelii Jana możemy przeczytać w pierwszym rozdziale Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. I przeczytałem kiedyś takie dość ciekawe zdanie i chciałem się z wami nim podzielić, że Kościół Chrystusa staje w miłości i w pokorze, przeciwko światu, ale dla dobra świata. Wzywa do odwrócenia się od grzechów i pokłada ufność wyłącznie w Jezusie Chrystusie. I na koniec chciałem się podzielić jeszcze taką jedną refleksją. Spotykamy też braci, którzy idą za Panem dłużej 20 lat, 10. I w ostatnim okresie miałem kilka takich spotkań, i one niestety miały jeden w sumie mianownik. I ci bracia mówili, że przygasł gdzieś ten pierwszy ogień. Tak, i tutaj wczoraj Karol mówił. Inaczej trochę o tej pierwszej miłości, ale oni mieli na myśli to, że właśnie zaraz po nawróceniu kilka lat szli bardzo radykalnie za Panem. Ten Pan był u nich na pierwszym miejscu. Nie wiem, chodzili codziennie na miasto głosić Ewangelię. Inny brat jeździł po społecznościach różnych, szukał społeczności braci i to gdzieś zanikło. Tak? I z jednej strony... Trochę się trworzę o swoje serce i staram się być przy Panu, aby, aby to nigdy nie przyszło na mnie, a z drugiej strony może to być doświadczeniem też wielu ludzi. I to jest jakaś tajemnica, bo my staramy się zachęcać tych braci do powrotu, do, do tego zaangażowania. Widzimy, że, że czasami troski tego świata są tak silne, że, że gdzieś... Być może Pan nie jest na drugim miejscu, ale poświęcamy Mu mniej czasu. Być może co innego, troski życia gdzieś, gdzieś wyprzedzają tą drogę za Panem. Może też być tak, bo z kilkoma braćmi też rozmawiałem, że są, że jesteśmy po prostu poranieni, tak? że w różnych społecznościach byliśmy, czy oni byli, byli źle potraktowani, w jednej, w drugiej, trzeciej pojawia się po prostu jakaś rana, która która gdzieś zatrzymuje te osoby i zakładam, że nie jesteście w takim stanie, ale być może ktoś z waszych bliskich, może ktoś z braci gdzieś koło was tak o sobie myśli i myślę, że tutaj taką zachętą dwa fragmenty w sumie mam. Jeden jest bardzo mocny, bo to jest też fragment, o którym wczoraj mówił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 ale mam nieco przeciw Tobie, że porzuciłeś Twoją pierwszą miłość. I to są bardzo mocne słowa, ale widzimy, że Pan nasz też chwali, tak? Chwali przede wszystkim i wydaje mi się, że taką powinniśmy mieć postawę i staram się sam, tak, Taką postawę mieć, aby, aby chwalić, aby patrzeć na to, co było dobre i widzę w tych, w tych braciach taką ogromną miłość dla Pana i i staram się raczej ich zachęcać. Myślę, że to jest ważne. I jeszcze w liście do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale Paweł pisze tak Przypominam Ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w Tobie. Nie dał nam, nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłocy i miłości, i zdrowego umysłu. I to, co mówił wczoraj Tomek szczególnie o tej miłości, o tej relacji z Chrystusem, to wydaje mi się, że, że to jest nasza jedyna nadzieja. Trwanie przy tym Chrystusie, ta wiara, to zaufanie mój cały czas czerpanie tej, tej życiodajnej wody z Niego właśnie. Nie bazowanie na sobie, chociaż Mamy ja przynajmniej mam taką tendencję, ale to, to wszystko może zrobić tylko Chrystus tak. I jeżeli macie takich braci może macie to, to po, chciałem się tym podzielić, tak żeby gdzieś ich wspomóc gdzieś może zwrócić uwagę na takie osoby. Bo niestety widzę, że bez jakiejś nadzwyczajnej nadzwyczajnego działania Chrystusa, to zwykle ten stan się pogarsza. Mamy szczególnie jednego brata, który, który widzimy, że z miesiąca na miesiąc to się coraz bardziej oddala, że być może wejdzie niedługo w takie rzeczy, których no naprawdę nigdy, przypuszczam rok temu, by nie pomyślał. No ale ten świat jest trochę zagrożeniem dla niektórych i, i tyle. Amen.